No, w takiej polaryzacji, jak my jesteśmy, to choćby y, rząd y, y, zaordynował wszystkim eliksir młodości, to i tak opozycja musi wymyślić, że jest on niewłaściwy, bo źle smakuje na przykład. Tak? Więc y, to, że opozycja będzie y, krytykować, to jest jej wilcze prawo, oczywiście, aczkolwiek rzeczywiście to jest trudnej sytuacji, bo najpierw y, postuluje, y, a później jak to się odbywa, to y, krytykuje, że się odbyło, szukając jakichś y, y, y, y, ciemniejszych y, y,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 Poleksitem, ale y, zrobi wiele, aby w przyszłości ten polexit w miarę łatwo można było przeprowadzić, jeśli nadarzy się ku temu okoliczność. I tak w Polskim Radiu 24 mówi dziennikarz, publicysta z respublikanowa Nowa Tomasz Kasprowicz. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Powtórka programu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 predestynowane, odpowiednie i bezpieczne przede wszystkim. Faktycznie mamy ten kłopot. To nie jest kłopot tylko polski związany z tymi zachowaniami, tymi driftami tak zwanymi jeźd jeździe na jednym kole na motocyklu. To są zachowania, które no niestety mogą stworzyć zagrożenie i no, rząd wziął się za to. Tym razem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 No, ale to jakby kwestia postrzegania i ta perspektywa tych kierowców, którzy go tak zachowują, no, ona zawsze była. Natomiast to jest bardzo celna uwaga Pana, że no, media społecznościowe, które dają tą szybką informację, możliwe podzielenia się tym, co, jak to się brzydko mówi, rajcuje tych, którzy jeżdżą w ten sposób.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 Ostrożniej i dyplomatycznie mm -hmm. pan wyraża swoje myśli, a Zostałem ja się. chyba powiem dosadniej. Chyba powiem dosadniej. No, niestety sytuacja w Polsce, a nie tylko w Polsce, jest taka, że z jednej strony my nie chcemy państwa policyjnego. Mamy jak najgorsze wspomnienia z czasów, kiedy policja czy milicja była na każdym rogu, ale z drugiej strony oczekujemy od policji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 To są dwa niezależne byty szkolenia i niezależne byty egzaminowania, nie mające ze sobą w zasadzie nic wspólnego, a powinny mieć, żebyśmy mogli kształcić kształcić właśnie e, mhm. osoby do bezpiecznego e, ruchu e, drogowego. A jeśli chodzi o mm, takie argumenty, które pojawiają się właśnie po stronie tego, żeby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 spotkał się z tym, ale ja się spotykam z tym wielokrotnie w różnych miastach. Można spotkać na osiedlach tabliczki, znaki drogowe, zakaz jazdy ELEK, zakaz parkowania ELEK, zakaz wjazdu nauki jazdy. Mnóstwo takich mhm. rzeczy jest. Skądś się to bierze, te lokalne samorządy czy, czy y, y, zarządcy y, osiedli, dróg. Skądś mają y, y, y, potrzebę y, y, wieszania takiego zakazu. Y, no, w tej chwili, y, jeżeli zlikwidujemy całkiem plac,